Ewangelia Mateusza, rozdział dwudziesty A gdy przyszli do Jeruzalemu i przyszli do Betfagie, do Góry Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im. Idźcie do miasteczka, który jest przeciwko wam, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią. Odwiążcież je, a przywieźcie do mnie. A jeśliby wam, co kto rzekł, powiedzcie, iż Pan ich potrzebuje, a zarazem puści je. A to się wszystko stało, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego. Powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój idzie tobie cichy, a siedzący na oślicy i na ośleńciu synu oślicy pod jarzmem będącej. Szedłszy tedy uczniowie, a uczyniwszy tak, jako im był, rozkazał Jezus, przywiedli oślicę i ośle i włożyli na nie szaty swoje i wsadzili go na nie. A wielki lud słał szaty swoje na drodze, a drudzy obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A lud w przód i poza idący wołał, mówiąc, Hosanna, synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach. A gdy on wjechał do Jeruzalemu, wzruszyło się wszystko miasto, mówiąc, Któż ten jest? A lud mówił, ten ci jest Jezus, on prorok z Nazaretu Galilejskiego. Wtedy wszedł Jezus do Kościoła Bożego, i wygnał wszystkie sprzedawające i kupujące w kościele, a stoły tych, co pieniędzmi handlowali i stołki sprzedawającej gołębie, poprzewracał i rzekł im. Napisano, dom mój, dom modlitwy nazwany będzie, aleście wy uczynili z niego jaskinię zbójców. Wtedy przystąpili do niego ślepi i chromi w kościele i uzdrowił je. A obaczywszy przedniejsi kapłani i nauczeni w piśmie cuda, które czynił, i dzieci wołające w kościele i mówiące, Hosanna synowi Dawidowemu, rozgniewali się i rzekli mu, „Słyszysz, że co ci mówią? A Jezus im rzekł, i owszem, nigdyście nie czytali, iż z ust niemowlątek i sących wykonałeś chwałę? A opuściwszy je, wyszedł z miasta do Betanii i tam został, a rano wracając się do miasta łaknął. I ujrzawszy jedno figowe drzewo przy drodze, przyszedł do niego i nie znalazł nic na nim, tylko same liście i rzekł mu, niechaj się więcej z ciebie owoc nie rodzi na wieki i uschło zarazem one figowe drzewo. A ujrzawszy to, uczniowie dziwowali się mówiąc, jakoś prędko uschło to figowe drzewo. Wtedy odpowiadając, Jezus rzekł im, Zaprawdę prawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę, a nie wątpilibyście, nie tylko to, co się stało z figowym drzewem, uczynicie. Ale gdybyście i tej górze rzekli, podnieś się, a wrzuć się w morze, stanie się. I wszystko, o co byściekolwiek prosili w modlitwie, wierząc, weźmiecie. A gdy on przyszedł do kościoła, przystąpili do niego, gdy uczuł przedniejsi kapłani i starsi ludu, mówiąc, Którąż mocą to czynisz, a kto ci dał tę moc? Odpowiadając, Jezus rzekł im, Spytam i ja was o jedną rzecz, którą jeśli mi powiecie, i ja wam powiem, którą mocą to czynię. Chrzest Jana skąd był? Z nieba czy z ludzi? A oni myśleli sami w sobie mówiąc, jeśli powiemy z nieba, rzeczy nam, czemu żeście mu wtedy nie uwierzyli? Jeśli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu, bo Jana wszyscy mają za proroka. A odpowiadając Jezusowi rzekli, nie wiemy. Rzekł im i on, i ja wam nie powiem, którą mocą to czynię. Ale cóż się wam zda, człowiek niektóry miał dwóch synów, a przystąpiwszy do pierwszego rzekł, synu idź, rób dziś na mojej. Ale on odpowiadając rzekł, nie chcę, a potem obatrzywszy się poszedł. A przystąpiwszy do drugiego, rzekł także, a on odpowiadając, rzekł, ja idę, panie, ale nie poszedł. Któż z tych dwóch uczynił wolę ojcowską? Rzekli mu, on pierwszy. Rzekł im Jezus, zaprawdę powiadam wam, że was celnicy i przytecznicy uprzedzają do Królestwa Bożego, albowiem przyszedł do was Jan drogą sprawiedliwości. A nie uwierzyliście mu, ale celnicy i przetecznice uwierzyli mu. A wy, widząc to, przecież się nie obaczyliście, abyście mu uwierzyli. Drugiego podobieństwa słuchajcie. Człowiek niektóry był gospodarzem, który nasadził winnicę i płotem ją ogrodził i wkopał w niej prasę i zbudował wieżę i najął ją winiarzom, i odjechał precz. A gdy się przybliżył czas odbierania pożytków, posłał sługi swoje do onych winiarzy, aby odebrali pożytki jej. Ale winiarze, pojmawszy sługi jego, jednego ubili, a drugiego zabili, a drugiego ukamienowali. się posłał inszych sług, więcej niż pierwszych, i także im uczynili. Ale na ostatek posał do nich syna swego, mówiąc, będą się wstydzić syna mego. Lecz winiarze, ujrzawszy onego syna, rzekli między sobą, ten ci jest dziedzic, pójdźcie, zabijmy go, a otrzymamy dziedzictwo jego. Wtedy porwawszy go, wyrzucili go precz zwinnicy i zabili. Gdy tedy pan winnicy przyjdzie, cóż uczyni onym winiarzom? Rzekli mu: złe, źle potraci, a winnicę najmie inszym winiarzom, którzy mu oddawać będą pożytki czasów swoich. Rzekł im Jezus: nie czytaliścież nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną. Odpanać się to stało i dziwne jest w oczach naszych? przetoż powiadam wam, iż od was podjęte będzie Królestwo Boże i będzie dane narodowi czyniącemu pożytki Jego. A kto by padł na ten kamień, roztrąci się, a na kogo by on upadł, zetrze go. A usłyszawszy przedniejsi kapłani i faryzeuszowie podobieństwa Jego, Domyślili się, iż o nich mówił, a chcąc go pojmać bali się ludu, ponieważ go mieli za proroka